Po najgłupszy polski podcast znowu nadaje. Cześć, jestem Krzyszmen, a wysłuchacie słuchacie podcastu Jaskinia Głupoty, najgłupszego polskiego podcastu. Dobra, dzisiaj taki freestyle'owy odcinek. Poprzesłałem sobie poprzednich odcinków. Tak, słucham, słucham poprzednich odcinków. Patrzę na ten odcinek, co teraz był, niedawno. Kilka dni temu. Jak on się nazywał? Już sobie wchodzę na stronę. Teraz patrzę, chińskie ja z moczem, patrzę na niego, słucham go, no i taki sztywny mi się wydaje. Dlaczego się wydaje mi sztywny? Otóż już wiem dlaczego. No bo to jest najzwyczajniej mówione sztywno, bo wszystko pewnie przez tą kartkę. Dla porównania przesłałem sobie odcinka podcastu wakacyjnego, no i tam już bardziej żywo mówię. Więc jaka jest recepta na to, będę, mówię, bez kartki, bez tego bez rozpiski, po prostu jak coś będę miał tutaj linki sobie do tego na ekranie, najwyżej sobie zapomnę o czymś powiedzieć i dopowiem to w poprzednim odcinku. No i co? No i będę po prostu z tego powodu jakoś szczęśliwszy, a pamięć też trzeba trenować, więc będzie, będzie. Dobra, na chwilę obecną jest pod odcinkiem chińskie jaja Moczem tylko dwa komentarze. Normalnie w poprzednich odcinkach byłoby już około 5-6, więc nie wiem co się z Wami dzieje. Może, od, może sama nazwa, mocz coś wywołuje u Was, ale dobra nie o tym, nie o tym. Właściwie nie wiem o czym będzie dzisiaj, tak, nadaję, bo nag nagrywam, bo mam ochotę, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. No dobra, no tu tam kilka dni, też zauważyłem, że trzeba zrobić w montażu trochę tak, za szybko muzyka idzie, za szybko muzyka się chyba zgłaśnia, no i chyba za bardzo za bardzo sobie wzmacniam odcinki, że czasami jest taki niemiły efekt, no więc no, teraz się trochę poprawię i zobaczymy jak to wyjdzie, może będzie akurat lepiej. Tu, tu, na, tu. Kończcie flaszkę i do domu. Świat powiesz mieszkań. Zachlałeś? Chodź na odwyk. www.odwyk.com kom. O bogu po ludzku, maszę zdrowie. Dobra, no, więc tak. Yy... <śmiech> Tam chciałem powiedzieć wam. Yy, dlaczego jest taka moja decyzja o nagrywaniu, jak nie mam właściwie o czym gadać? No, nie wiem. Idę sobie dzisiaj, wracam z kościoła. Patrzę, ciepło jest tak fajnie, wszystko yy, kwitnie, tak ciepło, wszystko ładnie, no to co myślę. Nagram sobie. Taka fajna atmosfera właśnie. Specjalnie nagrywam teraz jak jest jeszcze jasno. No bo 18.40 jak jeszcze jasno. Yy, nagrywam sobie, żeby żeby tak tą atmosferą się nacieszyć. Może nawet o, pójdę sobie do okna, wezmę sobie gram. Tak, będzie mi milej. Idę pod okno. Patrzę na y, grupę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięciu dresów, y, którzy idą sobie koło ulicy, na której jest widok y, na moje, y, przed moje okno. No, normalnie to jakbym zobaczył taką grupę, to bym ostro chyba sobie wypalał, że tak powiem. ale Dobra, e, mam szczęście, że akurat nie byłem teraz na dworze, bo nie wiem, jakby co by ze mną było. E, no, dobra, przeszli sobie, to się tak bardziej pogapie. Jeden wiąże buty. Dobra, ale nie o dresach teraz. E, Ojo, to coś ostatnio widzę, że jest cholernie dużo dresów, czy wy to, wy to zauważyliście w ogóle? Patrzę tak na różnych ludzi, wszędzie są do cholery dresy. Ja mam taką szkołę, o tym już mówiłem chyba w odcinku na 100% kur, hmm, oczywiście chodzi tu o samca kury, kur, lub kur, kur, kur, kurczak, też przepraszam czasami za takie, takie o, no bo mam, mam dyktafon w ręku, nie stoi sobie na niczym i czasami jednak mogę poruszyć ręką. No tak czy siak, idę sobie ze szkoły, idę sobie, no a tam dresy, wszędzie dresy, no jadę tym autobusem, w autobusie oczywiście muszą być dresy. No ludzie, ja mam szkołę taką, która jest y, nieopodal dosyć dresiarskiej szkoły, no ale dobra, dobra, mogą tam być, ale idę na miasto, a tam kto? Oczywiście dresy, jeszcze koło przystanku wyba... boże muszę sobie gąbkę kupić na ten mikrofon. Jak będę w sklepie muzycznym sobie kupował nowe strony, no to sobie zakupię takie coś. No ale dobra, wracając do dresów. Jeszcze koło przystanku mi jakiś Packershop, czy jak to się nazywa, wybudowali. No bez przesady, ludzie. Ile tu jest dresiarstwo, A tu się szerzy normalnie bez granic. Metali jest co najmniej w stosunku, nie wiem, 40 do 1, jakoś tak, z tego co widzę nawiązując to już do piosenki Sabatonu. Co najmniej 40 to 1 dla dresów. No ludzie, opamiętajcie się. Weź człowieku dresie słuchający nie, zapuść sobie włosy. Weź sobie posłuchaj Metaliki czy czegoś tam. Yy, albo jak ci, żebyś miał blisko do swoich upodobań, nie wiem, powiedzmy knz u Sobie posłuchaj Kazika na żywo. No i weź wspieraj słabszą grupę, bo... No ludzie, ja się czasami już boję ten chodzić. Ja się Wam przyznam, w najbliższym czasie biorę 20 zł, idę do komputera, tak, siadam sobie przed komputerem, wpisuję sobie, nie, mam już nawet w zakładkach, bo od dłuższego czasu to planuję, biorę sobie, E, wpisuję sobie sklep antybanda.pl, czy coś takiego. Slash gaz myślnik pieprzowy myślnik klewer myślnik piesz, pieprz myślnik ko myślnik stożek myślnik chmura myślnik 50 myślnik mililitrów myślnik p myślnik 27.html No i kupuję sobie, nie wiem jak wy, ja sobie kupuję gaz pieprzowy, bo ja się już automatycznie boję. Ludzie, tyle jest resiactwa, że ja już wysiadam. Kupuję sobie chmurze gaz pieprzowy za... ile tam? Za... E, gdzie jest cena? 19 zł, 50 ml. Nie wiem, pewnie mi starczy, na pewno mi starczy. No ale kupuję sobie to i jestem już bezpieczny. Już się nie muszę bać, bo ja się trochę boję, przyznam wam się. Idę przez ulicę, widzę dres na dresie, trochę się boję. Z gazem pieprzowym jestem zawsze bezpieczniejszy. Kupuję w chmurze oczywiście, bo w żelu nie będę, nie będę specjalnie celował, w strumieniu też, przepraszam bardzo, yy, w stożku, no, stożek, co to jest, stożek to jest też chyba, no stożek to tak, tak, tak, stożek to jest właśnie, że z chmury, że gaz po prostu leci na Ciebie, 50 ml, bo to zawsze więcej niż 40, a 40 mamy za 15 zł no ale 50, tam 4 złote różnicy, 10 ml lub więcej, mam w kieszeni się już nie boję. Jest nie wiem, dwóch dresów, podchodzi dawaj telefon, no to grzebie, grzebie, grzebie już mam palec na spuście i szybkim ruchem przejadę im przed oczami, no i gładko spierdalam. Oczywiście robię to tak, żeby nie zauważyli moi twarzy, bo mogą czasami się przechadzać z kumplami, no i wtedy już jest no trochę tak nie da bardzo. No nawet tu wam powiem ile mnie to wyniesie. Dostawa, koszty. Yy, 7 zł, tak. Tak, no około 7 zł, więc 20, a ileś tam. No ale będę miał około 20 zł, kupuję. No, tak trochę dziwnie, że ja nawet 20 zł nie mam. No ale, nie wiem, tam 13 mam. Nie, nie, nie, powiem to rodzicom, żeby mi dali w najbliższym czasie. Teraz nawet powiem. Bo no, ja się po prostu boję, nie wiem jak wy, ale detale są wkurzające. No. Nie wiem. Ja to jeszcze mam długie włosy, to mnie tak specjalnie już już taki ten noszę plecak kostkę zielony, tak, yy, gdzie tam Metallica pisze, tam AC/DC, tam yy, różne slipnoty i inne takie. No to jeszcze bardziej, to jeszcze wzmacnia efekt. Nosiłem glany ostatnio, bo dzisiaj sobie właśnie kupiłem inne buty, bo wypada mieć coś innego niż tylko glany. Oczywiście miałem, ale takie cywskie były, takie jeszcze z wakacji, za 20 zł kupione, żeby jakoś się wtoczyć na te rysy, bo w normalnych adidaskach sobie nie pójdę. Czy też były adidaski, ale takie bardziej wytrzymałe adidaski. W normalnych adidaskach się na rysy przecież nie wtoczę. No i co tam? Właśnie, do butów zaraz przejdę. To ja chciałem jeszcze powiedzieć, no normalnie to ze skórzaną kurtką chodziłem, ale to już skórzana kurska trochę za mała na mnie jest powoli, więc trzeba będzie się jej pozbyć, więc w bluzie z napisem ACDC. Ja myślę, że te dresy akurat nie wiedzą co znaczy ACDC, bo no umówmy się, ACDC nie jest jakimś takim super hiper mega, a zajwiście sławnym znanym zespołem w Polsce, w Polsce, bo w Niemcach to, w Niemczech to już bym spokojnie mógł pierdol zostać. Yy, ale jakbym miał metalika, no to by nie było tak kolorowo. Więc tak się do tej pory tak się podniecałem, że jak metal będę wyglądał jak metal, jak metal. A teraz mam tu już trochę w dupie, co mi wystarczy? Czasami grany, chociaż grany to przeważnie na koncerty że ubieram, bo się z tego wyleczyłem, e, bo to się długo wiąże i takie tam. No oczywiście, już mam skilla, że wszystko mi zajmuje całą minutę. E, wcześniej to się wahało od dwóch do trzech. No ale, e, no, ale no nie no, dobra, pół minuty mi to zajmuje, wcześniej tak minuta, dwie było. E, no ale już tego sobie skilla wydobyłem. no kurde, nie wiem co z tym jest. Muszę sobie głupią gąbkę kupić, bo słyszę jakieś p. Albo będę bardziej. Py, py, py, py, py. O, właśnie, wiem. Celow miałem inaczej mikrofon postawiony, więc. Yy, więc będzie, że. No, było takie. Py, py. Chociaż też to się teraz pojawia, nie wiem co, nie wiem. Może tak głośno mówię, chociaż jest cicho dosyć. Yy, gąbkę sobie muszę kupić, po prostu gąbkę. Yy, ale dobra, ale dobra. Ale o czym ja mówiłem? No i to jest właśnie minus tego, że że nagrywałem bez kartki. No ale dobra, przynajmniej tematy na, na, nagle mi wpływają do głowy. Yy, yy, to, to co ja chciałem? No dobra, aha, kiedyś tam jak metal będę jak metal, teraz się z tego dosyć wiele bo glany się długo zawiązuje. No a poza tym no to tak głupio trochę wygląda, gościu który nawet nie ma 1,70 metr, m. Nie wiem, chyba mam. Nie, nie ma, co ja gadam. 1,70 m ja jestem niski chłop generalnie. Yy, gość, który nie mam nawet 1,70 m ma glany, tutaj ma ten ma skorzoną kurtkę, w której ma jeszcze młody. Yy, śladowej rości i tarostu i to jeszcze nad ustami, że wygląda typowo młodzieńczo, no i tak nosi kostkę, schwarzalą, no nie za bardzo. No właśnie, więc stwierdziłem, że wale to normalnie, normalne buty cińcy, bluza z kapturem, no bluza z kapturem i tak i tak nosiłem, te długie włosy będą, bo przecież nawet czasami dresy mają yy, długie włosy, więc co plecak plecak plecaka kostki nie zrezygnuje, bo twoją fajne plecaki. No i zaś takie... Coś takiego było Dobra, nieważne eee, co, co, co ja tam mówię Plecak kostka oczywiście Fajny plecak, wolę, tak... wolę takie niż zwyczajne Chociaż się bardzo długo takie plecaki kostki zapina No to jest fakt I mój się zaraz zostali, więc zaś trzeba będzie 70 zł wydać Tak, w mojej klasie już wszyscy znają to sławne 70 zł Tak, eee, no no i kurczę, dać to. Pff, pff, pff. No nie wiem, nie wiem co. E, tak, ale jeśli jesteś człowiekiem z mojej klasy, chociaż wątpię. E, no i tego słuchasz, to, to zapewne wiesz, że jakieś 70 zł chodzi. E, ja, no ja nie będę tutaj mówił. Dodam tylko, że chodzi tu w, du w dużej mierze e, o psychiczną więź metala ze swoim plecakiem. E, dobra. E, to, no i teraz postawiłem normalnie. No i właśnie stwierdziłem, że wypadałoby kupić sobie jakieś normalniejsze buty. No to mówię, mamo, mamo, chodź, pojedziemy do Silezji. To jest taki, no nie supermarket, a o, oh, galeria handlowa, chociaż galeria to nie ma w nazwie, ale powiedzmy galeria handlowa w Katowicach. Taki, no wiecie co, trzy lata temu powiedziałbym, że jebitny sklep, ale teraz byłem w Krakowie, w innych, w innych miastach, gdzie są naprawdę jebitne galerie że wspomnę na, że już nawet o Bonawce nie wstąpię, w, nie wspomnę w Krakowie, ale o chociażby takiej galerii, która jest większa od Silesi, yy, galerii krakowskiej, yy, no ale dobra, yy, albo galeria Kazimierz, nie, galeria Kazimierz jest chyba taka sama, no ale dajmy tą galerię krakowską na przykład, yy, no bo to taka galeria handlowa na takiej średniej wielkości w porównaniu z tymi innymi, yy, na pewno nie może się to nie, No no... galeriach krakowska jest większa, ale może nie tak super hiper duża, yy, super hiper większa. Yy, po prostu jest większa, no więc takie takie handlowe, mamo, mamo, choć pojedziemy do FiEW i kupisz mi buty. Yy, no i oczywiście było, na, buty bo ty masz buty, ale ja mam głupie. No dobra, masz rację, masz głupie, to chodź jedziemy. Yy, no i jedziemy, no i myślałem, że, yy, bo tak jak Maciek Spara kiedyś mówił, że on to trudno sobie. Kupuje buty i musi takie skate'owe kupować, bo one są raczej takie które jedyne, które na niego wejdą. Ja mam chyba małą stopę, w ogóle ja mam dziwne stopy takie jakieś, no dziwne, dziwne mam stopy, nie będę pisywał, bo możecie sobie wyobrazić, że ja mam Możecie sobie wyobrazić coś okropnego i nie chciałbym, żebyście sobie mnie wyobrażali jako gościu z y, dziwnymi stopami. Y, no ale stopy mam niemniej jakieś dziwne takie. Mm, może w naszych butach tego nie widać, ale chyba. Ale normalnie to mam takie dziwne właśnie teraz się gapie na moje stopy jak debil. Y, a ja mam dziwne stopy. Y, no, i, no i co? No i, no i właśnie y, właśnie właśnie sobie kupowałem te buty. No i o dziwo gładko poszło. O ile mam, jak mam sobie kupować ubrania, to jest sprawa okropna, bo ja nie akceptuję tej mody, która teraz jest. No to, to sorry, mi się to w ogóle nie podoba. W ogóle za cholerę mi się ta nowa moda nie podoba. Ja jestem... grubokościsty, że tak powiem. E, tak, kościsty, jestem grubokościsty, nie, albo nie, ja mam bardzo dobrze rozbudowany mięsień piwny, tak powiem. No i generalnie ta moda chyba mi nie sprzyja, więc ja wolę rozwiązania klasyczno-metalowe. Spodnie, dżinsy, najlepiej, albo modą, ale raczej dżinsy, czarna koszulka. Może być zespołem, może być sama czarna. Właśnie się skapłem, że mam więcej czarnych samych koszulek, no po prostu czarna bez żadnego napisu niż zespołami. No i to dziwnie wygląda, bo te czarne koszulki są do siebie dosyć podobne. Jak idę w szkole, to my musimy nosić te białe koszule, wiadomo, jakieś takie dziwne. I rozpinam sobie. No i jeśli idę chyba 4 razy początku. Znaczy nie, cztery razy w czarnych koszulkach w różnych, no to to wygląda, jakby chodził w jednej. No i mogą sobie ludzie inna, dziwnie o mnie myśleć, że ja ciągle w tej samej koszulce chodzę. Yy, no, ale tak nie jest, koszulki wymieniam, Tak, nie wiem, co dwa dni, co... nie no... Co dzień może rzadko, też czasami też się zdarza, zależy od tego czy warto się pocze, czy coś takiego. No nie będę wam mówił w jakim mechanizmie zmieniam sobie koszulki. No ale tak czy siak wygląda, to dosyć dziwnie. No a tutaj nam wyskakuje moda jakieś kolorowe, dziwne to jest, nie podoba mi się. No i sobie myślę, że, że pójdę do sklepu no i, no i wszystko będzie tak okropne. No ale wam powiem, że gładko. Pierwsze lepsze buty biorę adidasy jakieś, bo nie będę się. Mm, nie, dobra, powiem to co chciałem, nie będę się wieprzył z innymi tam jakimiś dla mnie nieznanymi firmami, dla innych, jakieś znane jakieś konwersy czy jak to tam temu było. Yy, biorę buty i dziwo fajnie, pasują na mnie. I to było dziwne, dziwne. Powiem tak dziwne to było, ale fajne fajne Biorę pierwsze lepsze, tam chyba 160 zł, zaboliłem jakoś tak, nie wiem, ja w ogóle nie wiem ile kosztują normalnie buty, dla mnie 169 zł, za, nie 159 zł za buty, to jest jakaś kosmiczna cena, no ale w sklepie Daisman nie było nic, nic innego, jakbym poszedł do sklepu Stopka na mieście, no co te buty by mi się rozwaliły w dwa tygodnie, więc nie ma sensu trzeba te 159 zł wywalić na buty. Choć dla mnie to są ogromne ceny jak na buty. No nie wiem ile buty kosztują, nie znam się na tych cenach, ale myślałem, że maksymalnie stówkę buty kosztują do tej pory. Bo ja tam zwykle na ceny nie paszę, bo kiedy, bo jak ostatni raz kupowałem buty, bo tak to, to cały czas w glanach chodziłem. Nie, no tam oczywiście w wakaty w jakichś edycjach chodziłem, ale już nie pamiętam ile kosztowało. No tu do ceny nie zwracałem uwagę, no bo tam wiadomo rodzice mają pewnie nieograniczone fundusze. No ale... E, no ale... No ale... F, e, jak rodzice kupili auto, to trochę nie... E, jak się dowiedziałem, ile takie nowe auto kosztuje, no to się sprawdzałem, że takie fundusze dosyć nie są nieograniczone. No i teraz mniej więcej już wiem, ile to kosztuje z samej swojej ciekawości. Nie to, że jakoś zaciskam pasa. Jakbym zaciskał pasa, to bym nie miał laptopa. Dobra, nie będę się cenami, bo to jest takie jakieś trochę chamskie. No nie wiem, ja się w internecie nie będę chwalił, ile tam mam kasy, chociaż nie ma się czym chwalić, bo. Nie mam jakoś tak dużo kasy, no ja, ja nie jestem z tych jakich, takich bogatych. No, jakbym był bogaty, to bym w końcu nie miał lenowo, tylko bym miał yy, tego, jak mi tam jest. Maka bym miał, abla yy, ale no, wolałem, wolałem mieć nowe lenowo niż używanego dwuletniego maka, yy, który ma dwa razy gorsze możliwości niż, yy, niż, niż moje Lenovo. No ale nieważne, nieważne, I zgubiłem się, ile tu gadam. 16 minut, dobra, yy, tak czy siak, yy, tak czy siak, tak czy yy, siak, no. Nie zgubiłem się. I to są minusy właśnie z tej kartki, o czym ja gadałem. No ale dobra, nie, fajnie mi się gada, fajnie mi się gada, podoba mi się, jak teraz autentycznie mi się podoba, jak gadam, no, fajnie. Łomatko, już 18.54, za 6 minut będę robił lekcje, ale nie, nie, nie, nie, nie, nie zwiążę się tym, że jutro mam sprawdzian z języka angielskiego, nie, nie będę się uczyła, a nagram podcast dla was. Yy, tak, yy, co ja chciałem, <śmiech> No to... Nie wiem co ja chciałem yy, To może przejdźmy tak Może podsumuję to, nie wiem na czym się zatrzymałem Kupiłem sobie, aha że tam 169 zł To jakaś kosmiczna cena za buty No nie wiem, zwykle zwykle nie przywiązywałem do tego wagi Teraz się skapuję, ile to kosztuje No i nie wiem ile kosztuje normalnie buty, ale 169 to chyba wadro. Yy. Choć oczywiście były droższe, to nie tak, że to był jedno chyba w Deśmanie, No ale tam... O, właśnie, nigdy nie lubiłem ani Nike, ani Pumy, nie wiem, ja stoję przy Adidasie. Adidas, fajna firma, to... nie, nie, plecak, raz mi się od nich plecak zepsuł, ale dzięki temu kupiłem sobie plecak, kostkę, więc też jest na plus dla tej firmy. No i co? No i lubię Adidasy, buty, bo... Nie ja wiem, one się przynajmniej tak szybko nie rozwalają, chociaż sznurówki mają okropne. Sznurówki, radizasa mi się dosyć szybko rozwalają, no ale... No ale tam fajnie. O, czekajcie. No, tak, teraz już, dobra, wróciłem. No i o czym ja tam mówiłem? O butach, tak? O butach, o butach. No co, już będę kończył. Około 20 minut kadam nawet nie wiem, oczywiście, to jest zajebiste. słuchajcie. Chyba będę tak nagrywał, nie wiem, napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie. Wiem, że odcinek jest dosyć szybko, bo chyba, nie wiem, kiedy to wyjdzie. Dzisiaj sobie trochę poedytuję, czyli w niedzielę, jutro też trochę poedytuję, no i myślę, że już we wtorek będzie, więc szybko, dosyć, no ale nie wiem, fajnie tak, fajnie się nagrywa, chyba tak będę nagrywał, nie wiem. Podobało wam się? Wolicie taki, czy może nasz super hiperzydent? tak wolicie, czy może nasz super hiperdrętwy styl, prawie że czytamy z kartki, no może trochę z odrobiną, yy, trochę życia, no ale głównie mam cały szkielet napisany, czy może takim fajnym tonem, myślałem, że ktoś napokoił się, takim fajnym tonem na przykład, nie wiem, wszystko mogę teraz zrobić, wszystko, wszędzie mogę wejść, zajebiście jest, mi się podoba, nie wiem jak wam, nie wiem jak wam, Albo czy jakbym nagrywał takie odcinki, to przestalibyście słuchać eskimi głupoty? Właśnie nie wiem, chyba straciłem kilku słuchaczy, bo... Chyba Andrzej Famielec nie słucha. Chociaż nie wiem, nie wiem, nie wiem. Kto jeszcze może nie słuchać? Kto jeszcze mógł słuchać, a nie słucha? Mhm, mhm. Marek pewnie słucha. Skwara pewnie słucha. Chyba. Mm, kam. Kamasz, Robert Kamaszyn, chyba słucha Tu jeszcze mnie słuchał. Sławko chyba słucha yy, Kuba w pełnej powagi, chyba słucha Moi koledzy z klasy kiedyś słuchają, nie słuchali. O właśnie, właśnie, jeśli jesteś z mojej klasy, czyli chodzisz do gimnazjum numer 7. Klasa nazywa się Druga A. Yy, Chodzisz do klasy z kimś, który ma dokładnie taki sam głos jak ja i nawet ma na imię Krzysiek, to napisz mi w komentarzu, że to jesteś właśnie ty. I nie zdarzaj się tym, że musisz podać adres e-mail, bo możesz podać fałszywy adres e-mail. Haha. Możesz nawet podać adres e-mail krzyszmen@gmail.com albo nawet adres krzyszmen.wakacyjny@gmail.com. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, ale tu musi być właściwie adres e-mail, bo jakbym ja chciał do ciebie napisać komentarz, że jesteś głupi, jesteś głupi, jesteś głupi, no to jakbym napisał, jak nie wiem kim jesteś, no i po to jest właśnie potrzebny ten, chociaż nie wiem, nie umiem tego ustawić, żeby nie było potrzeba adresu e-mail, a i tak miałbym to w dupie. Wiem, że ktoś tam słuchał tego, mój kolega, i powiedział, co do odcinka Szukamy krzmenami Roboty, żebym dostał Alfonsem, ale trzeba podać adres e-mail i nie, nie, bo to zło, zło, adres e-mail to zło. Yy, nie wiem, Alfonsem bym mógł być, tak? Każdy z wąsem jest Alfonsem, mi tam wąsy powoli rosną. Tutaj hmm. tak, jest gole za tygodni, dwa albo trzy nawet, yy, no ale, ale jestem Alfonsem, bo świecę ludzi małym wąsem. Dobra, co tam jeszcze chciałem powiedzieć. Yy, miałem iść na koncert Daisy Drinkers. Nie pójdę. Dlaczego? Bo rodzice uważa uważają, że jestem jeszcze za mało odpowiedzialny, żeby iść sam na koncert do mrocznych Katowic, jeszcze do jakiegoś mrocznego klubu, klubu studenckiego do mrocznej, złej, bijącej, złem i nienawiścią z niszczeniem ligocie. Swoją drogą, to jest serio za dupie w Katowicach. No ale... Ale szczerze mówiąc, już nawet mi zapał odszedł, ale jest szansa, że rzec zagra w Katowicach, więc wchodzimy teraz, zaraz Wam powiem na co. Już mam to w zakładkach, bo ja jestem przygotowany, chociaż nie jestem przygotowany, to i tak jestem przygotowany na tą audycję. Więc wchodzimy na http //siemck .pl no i po lewej, po prawej mamy takie galeria, newsletter czy coś. I sondę mamy też, kogo mamy zaprosić na rok, noc do Siemianowic. I tam Kazik, Heiko mamy Slowic, Lady ladybank. No i dajemy oczywiście Kazik na żywo, dajemy głosuj. I patrzymy, że Kazik na żywo ma 1181 głosów i to jest 45% całych głosów, więc brawo i... Głosujemy na Kazik na żywo, żeby ja mógł sobie posłuchać Kańżetu razem z Licą. Lica jest fajny, mój ulubiony polski gitarzysta. No, więc głosujemy na Kańżet. No i Krzysztof będzie szczęśliwy. Przypominam, siemsk.pl, czyli i e Wejdźcie na to, zagłosujcie, będę szczęśliwy. Co dalej? Co dalej? Co dalej? Co dalej? Uuuu... <suszel> uu, uu, uu. um, jak ktoś piewa jeden piosenkarz... Uuuu... Uu, uu, Szukarun... E, co ja chciałem? Aha! 2TM23 będzie grało w, Sos w Sosnowcu 7 maja! Juhuu! 15 minut drogi od Siemianowic, a zajebista zabawa! Pewnie w jakimś kościele będą grać, bo to jest chrześcijańska grupa, ale jakże zajebista! Razem z Licą i Budzym i Maleo, a właśnie na Maleo miałem jeździ, wtedy, wtedy nagrywałem pod więc nie. Yy, I Maleo i, nie wiem, i Doktorem Kmietą, ktokolwiek to jest, yy, no ale są, są, są, są i będą grać i jadę, jadę, na to na pewno. Mama mnie nawet chyba sama zawiesi do Sosnowca, jeżeli to jest koncert grupy chrześcijańskiej jeszcze w kościele, więc nie bójcie się, będę i co wam w tej wyniosłej okazji nie wiem, czy jeszcze muzyka leci, czy nie. Yy, nie no, chyba leci. 6 minut 15 sekund, łomatko, pewnie już się kończy muzyka, więc muszę kończyć i gadać, więc w tej podniosłej chwili mówię Wam cześć, żegnał się z Wami Krzyżmen na stronie, wejdźcie i komentujcie na stronie jaskiniaceosuse lub Jaskinia jaskiniajestdodupy.pl lub jaskiniapodcasty.pl i tak, kochajcie i lubcie się, Dobroć i dobrodziejstwo sobie dawajcie. Napiszcie w komentarzu, jaka forma audycji Wam się bardziej podoba. Do zobaczenia, idę się uczyć angielskiego. Cześć!